Czekaj, czekaj, czekaj, ja muszę się przygotować O, uwaga, szykuje się, szy... kurde, jakieś szynkuje? Co to jest? Szynka, kurde Ustawka się szykuje, nie szynkuje, ty nie umiesz pisać A ty żeś jeszcze napisał, ale nie wiem, teraz jakiś głupi chyba, nie?